morską dla gołębi. W wierszu o Stalinie z roku 1963 południe zamienia się w ciemność. Ten okrutny człowiek wydający rozkazy i paraliżujący życie z wysokości swych niezliczonych pomników. W roku 1954 figurę Mao opromienia światło brzasku. W roku 1964 Biedni wieśniacy muszą czcić tego buddę, w którym nie ma nic z komunisty. Tito występuje jako otyły rzeźnik zachlapany krwią. De Gasperi jako dyrektor Burderu dla żołnierzy amerykańskich. Berlin Zachodni jest pryszczem na twarzy Europy. Berlin Wschodni miejscem, gdzie można oddychać. Hańba wieczysta bombie wodorowej amerykańskiej, niski pokłon do ziemi bombie wodorowej sowieckiej, wielkiej jak słońce. W Chile Neruda dorobił się epitetu Veleta, chorągiewka. W Paryżu, gdzie jest ambasadorem Chile, L'Express pasował go na giganta literatury łacińsko-amerykańskiej. Do służby dyplomatycznej swego kraju należy od bardzo dawna w roku 1940 wykorzystując status konsula chilijskiego w Meksyku ułatwił grupie malarza Siquierosa zorganizowanie pierwszego zamachu na Trockiego. Długo pewnie w Sztokholmie naradzano się i debatowano zanim w głowach akademików szwedzkich powstał taki pomysł przeproszenia za sołżenicyna. Ale miedziane czoło Mając przystrojone listkami wawrzynu, nowy laureat musi w końcu coś o tym wszystkim powiedzieć i mówi Historia czasem sobie przeczy, czemuż wymagać, żeby nie przeczył sobie nigdy biedny poeta. Ten biedny poeta korci do przypomnienia znanej formuły Bismarka, że starczy trochę pieniędzy, by kupić poetę lub prostytutkę, byłoby to jednak nadmierne chyba uproszczenie. Wybitny tutejszy prozaek Riccardo Baccelli, jeden z włoskich noblistów Inpectore, admirator i wyznawca Kroczego, napisał po śmierci Stalina nekrolog w stylu Plutarcha. Wstydzi się dziś tych kilku spiżowych stroniczek? Wątpię. Nie zamierzam go naturalnie zestawiać z imbecylami pokroju Nerudy, ale i tu i tam w komunizmie poety Skiego i storitarnego Pizarza włoskiego dochodzi do głosu przekleństwo heglistowskiego uganiania się za wcielonym duchem historii. Zabawa o tyle w naszych czasach niebezpieczna i jaskrawiej odsłaniająca nędzę wielu renomowanych piór, że historia o przyspieszonym rytmie pomnożyła swą skłonność do dzikich szusów. 23 listopada. Świeży numer Russia Christiana, dwumiesięcznika wydawanego w seriatę pod Bergamo, przez kilka non księży biegłych w sprawach rosyjskich, przynosi w artykule redakcyjnym opis następującego epizodu. W roku 1970 odbyła się pielgrzymka 80 księży włoskich do ZSSR zorganizowana przez opera Pellegrinaggi Romana do spółki z inturystem. Prasa nadała pewien rozgłos imprezie, informując, że w programie podróży figuruje spotkanie z katolickim klerem na Litwie. W rzeczywistości wielebnym turystom nie pozwolono nawet pojechać na Litwę. Lecz wróciwszy do Włoch, żaden z nich nie śmiał pisnąć słówka prawdy o zmyślonym spotkaniu i o wycieczce Istniejącej tylko na papierze. Tak w praniu wygląda watykańska apertura al est. Epizod ma swoje precedensy, znacznie dramatyczniejsze. Nazajutrz po wojnie w Rzymie ktoś od lat, zadomowiony w Watykanie, wyszeptał mi prawie na ucho historię księdza belgijskiego z pro -Russia. Tego księdza czy przerzucono w przebraniu do Rosji, czy też sam się tam wybrał dla zobaczenia wszystkiego, co się da na własne oczy, jedyny szczegół jasny w moim wspomnieniu. Dość, że na początku lat 30. z fałszywymi papierami w kieszeni i bodaj z pomocą przemytników polskich przekroczył którejś nocy granicę sowiecką. Został szybko schwytany, odsiedział jakiś czas w więzieniu, a potem w łagrze. Zwolniono go przedterminowo i odesłano do Rzymu w ramach wymiany. Wykołatał sobie audiencję u papieża, miał opowieść tak skonstruować, by trwała nie dłużej niż kwadrans. Arcydziełko z Pius XI skwitował słowami Bóg wie, że to jest prawda, lecz ja zakazuję Ci ją rozgłaszać. Tak mi się te słowa spodobały, że włożyłem je w usta. Urbana IV w opowiadaniu Drugie przyjście. A przecież Pius XI słynął ze swojej nieprzejednanej wrogości wobec komunizmu. Kto nie rozumie, że Watykanie marzenie o nawróceniu Rosji na katolicyzm jest bzikiem numer jeden, ten nic nie rozumie z polityki watykańskiej. No a jak tu nawracać drażniąc władców? Od kogo pochodzi wszelka władza? W roku 1964 podczas polemik wokół namiestnika Hohuta kardynał Tissenard ogłosił swój list z roku 1940 do kardynała Suhart, arcybiskupa Paryża: „Poprosiłem z naciskiem Ojca Świętego o wydanie encykliki o indywidualnym obowiązku słuchania dyktanda sumienia, ponieważ to jest istotny punkt chrystianizmu, gdy mahometanizm, który posłużył jako model teoriom Hitlera, stawia na miejscu sumienia indywidualnego obowiązek posłuszeństwa rozkazom proroka. O tych szczytnych pryncypiach Tisserand wolał później zapomnieć, wzywając katolików ukraińskich do posłuszeństwa rozkazom proroka moskiewskiego. 29 listopada. List z Warszawy. Koperta zaadresowana na maszynie, brak nadawcy. Wewnątrz wycięty z życia Warszawy artykuł Jana Strzeleckiego Partnerstwo i dialog. Bez żadnego dopisku. Zawdzięczam to przypuszczalnie komuś pamiętającemu albo co najmniej wiedzącemu, że z autorem artykułu przyjaźniłem się przed wojną. Polityka obecnego kierownictwa PZPR zmierza, jak zasadnie można mniemać, do doniosłego przekształcenia i tak dalej, i tak dalej. Doniosłe zmiany rozpoczęły się od momentu, w którym grudniowe rewindykacje klasy robotniczej Wybrzeża uznano za postać krytyki wywołanej brakiem dialogu między robotnikami a władzą, i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o Nadanie stosunkom między ośrodkami władzy a społeczeństwem mniej władczego, lecz bardziej partnerskiego charakteru. Socjolog chwalebnie ostrzega, że te dwa terminy nie są może zbyt ścisłe, ale wyraża nadzieję, że nadają się do określenia pewnych istotnych różnic między dwoma modelami politycznego zarządzania i roboczo określa je tzw. model władczy i model partnerski za pomocą czterech cech, które lepiej sobie darować dla oszczędzenia i tak już nadszarpniętych nerwów. Socjolog chciałby z owych dwóch modeli widzieć coś więcej niż schemat w podręczniku naukowym, a mianowicie dwa punkty na linii prostej czy krzywej symbolizującej rzeczywisty ruch przemian politycznego zarządzania w PRL. I dorzuca tytułem uzupełnienia, że jeśli stanowi politycznego zarządzania, nazywanemu powyżej modelem władczym, przypiszemy symbol A, a stanowi nazwanemu modelem partnerskim, przypiszemy symbol B, to za ruch pożądany dla biegu spraw publicznych należy uważać ruch od A ku B, ruch odwrotny, uznając za szkodliwy. Zwłaszcza, że argumentując dodatkowo ruch od A ku B, wolno uznać za ruch zgodny z leninowskim pojmowaniem charakteru państwa socjalistycznego, czyli za ruch wypróbowany nie od dziś, lecz od w radzieckiej rewolucji. Jeżeli dojdzie kiedyś powiedzmy pod protektoratem i z zasiłku UNESCO do wydania międzynarodowych wypisów socjologicznych artykulik strzeleckiego zajmie w nich z pewnością poczesne miejsce jako niedościgniony wzór nowoczesnej socjologii Bizantyjskiej Gustaw Herling Grudziński Dziennik pisany nocą Taśma piąta Koniec ścieżki drugiej Gustaw Herling Grudziński Dziennik pisany nocą Taśma szósta Ścieżka pierwsza Kurator takich wypisów nikomu się nie narazi, dając petitem u notę. Czytelnik tekstu socjologa polskiego raczył uwzględnić, że na rok przed jego napisaniem powstało w Polsce poważne zaburzenie na linii prostej czy krzywej między punktami A i B. Punkt B, nie mogąc się wskutek niecierpliwości doczekać zbliżenia ku niemu punktu A, sam postanowił upomnieć się o model partnerski i rozpoczął gwałtowny, nieprzewidziany przez socjologów tego kraju, ruch w kierunku modelu władczego, co pociągnęło za sobą niejakie ofiary w ludziach, trudne wciąż jeszcze do ustalenia w cyfrach. W chwili obecnej oba punkty nie wróciły co prawda całkowicie do swoich punktów wyjścia, ale nawiązała się między nimi znowu płodna dialektyka w duchu leninowskiego, pojmowania charakteru państwa socjalistycznego, o której w swoim cennym przyczynku socjologicznym wspomina uczony Polski. Rzym, 2 grudnia. Postarzał się Silone. Z wysiłkiem podnosi się z krzesła, na twarzy ogromne znużenie. Ale umysł ma jasny i ostry więcej, jakby wzbogacony powolną destylacją myśli. Blisko 40 lat dzieli Fontamare od przygody biednego chrześcijanina. Droga długa w czasie i doświadczeniach ledwie zauważalna w ostrożnym cyzelowaniu tego, co konta davvero liczy się naprawdę. Jak Kamień dzień po dniu rzeźbiony w strumieniu żywej wody, obojętny na płynący chłam nowinek, mód, retoryki ideologicznej, demagogii politycznej, mizdrzenia się intelektualnego, rozpoznaje się w twierdzeniu Hoffmannsthala, że pisarze są ludźmi, którym pisanie przychodzi z większym trudem niż wszystkim innym. Gdyby nie prawa rynku wydawniczego, stale pisałbym, wygładzał, uzupełniał i poprawiał jedną i tę samą książkę. I właściwie robi to, mimo masy tytułów, na liście tegoż autora. Kafoni abruzyjscy pod panowaniem faszyzmu w fantamarze. Czuli się doskonale w język i sposób myślenia XIII-wiecznego eremity abruzyjskiego Fra Pietro da Morone, przez kilka miesięcy papieża celestyna V z przygody biednego chrześcijanina. Kami podziwiał usilonego, podobnie jak u Ortegi y, Gasseta, europejskość i równocześnie niewiarygodne zakorzenienie w ziemi rodzinnej. Po zerwaniu z kościołem, un povero cristiano. Po zerwaniu z komunizmem, un povero socjalista. Właśnie tak. Jestem chrześcijaninem bez kościoła i socjalistą bez partii. Co liczy się naprawdę? Obraz człowieka, w którym nieśmiertelne są ludzkie dusze, a nie instytucje, nie królestwa, nie wojska, nie kościoły i nie narody. Stąd poczucie powinowactwa Simon Weil. Nagły błysk w oczach, kiedy mowa o jej głównym przykazaniu. Trzeba być zawsze gotowym do zmiany stron walczących, jak sprawiedliwość, wieczna uciekinierka z obozu zwycięzców. Przypomniało mi się podczas dzisiejszej wizyty, że raz w momencie przygnębienia Bąknąłem coś gorzkiego o moich emigranckich bólach. Spojrzał na mnie niemal ze zdumieniem. Byłem wiele lat emigrantem w Szwajcarii, teraz jestem emigrantem we Włoszech. Również wtedy padło zdanie o wiecznej uciekinierce. Nie wstydzi się mówić często to samo, kto jest do głębi przekonany, że mówi rzeczy ważne. Sekret tkwi w ciężarze słów, a ciężar słów Pochodzi z czujności ustawicznej, religijnej. 3 grudnia. Dziwny dzień, bardzo słoneczny i chłodny. Gwałtowne smagnięcia wiatru. Powietrze suche i jakby naelektryzowane. Villa Medici, wystawa Bonarda, piazza del Popolo. Płótno z roku 1921, rzadko reprodukowane, przywiezione z Ameryki. Na pierwszym planie, obok wózka z pomarańczami, dziewczyna podnosi wagę do góry, w tyle za nią obelisk, powtarzający motyw wagi pod obeliskiem, drobne i niewyraźne figurki ludzkie, plac pustawy w gęstym świetle dogasającego popołudnia. W pierwszym. Rzymskim jeszcze, numerze kultury, czapski pisał o raju utraconym Bonarda, obecną wystawę, Buzzati wita artykułem Paradisi di Pierre Bonard. Prosto z Akademii Francuskiej, poszedłem na plac namalowany przez niego pół wieku temu, centrum naszego życia w powojennym Rzymie. Usiadłem w wyludnionej wczesnym rankiem kawiarni. Raj utracony. Czas utracony. Nawet sztuka nie potrafi ich wskrzesić inaczej niż cieniem cienia. Ale, ach, jak człowiek kocha się skrycie w cieniach. Neapol, 7 grudnia. Przetrząsając w poszukiwaniu czegoś stare papiery, Odgrzebałem mój dziennik podróży do Burmy z roku 1952. Uderzył mnie w nim jeden opis olbrzymiego kamiennego buddy na płaskowyżu za Rangonem. Tak zakończony. Po powrocie z wycieczki dwugodzinny sen. Jest on tu zbliżony do utraty przytomności. Zdarza mi się budzić z niego, nie wiedząc kim jestem, gdzie jestem i co tu robię. Prócz uczucia asfiksji zwykłego ponoć uprogu monsunu i pory deszczowej, nieokreślony stan anonimowości, nicości, bezosobowości. Dziś budzę się z ukłuciem lęku. Muszę siłą powstrzymać impuls wybiegnięcia nie wiadomo dokąd i po co z domu. Może w podobnych chwilach burmeńczycy uderzają rytmicznie głowami o złożone na ziemi ręce u stóp kamiennego Buddy, A może... Kiedy i to nie pomaga, zrywają się z klęczek i, krzycząc, pędzą przed siebie, rażeni obłędem. Po takich przebudzeniach, przeważnie u kresu nocy, poznaję od lat w Napolu nadchodzące szeroko, tylko jego podmuchy. 13 grudnia. Latem byłem w curichu na wystawie arcydzieł Galerii Drezdeńskiej. przed obrazem. Loda, Lorena, Akis i Galatea, nie mogłem sobie w żaden sposób przypomnieć, przy jakiej okazji mowa o nim u Dostojewskiego. Bez przerwy indagowałem przyjaciół, nikt nie pamiętał. Przywidziało mi się, pokręciłem coś. Nie, tyle, że rozdziału u Tichona ze spowiedzią Stawrogina nie ma w większości wydań biesów, odkąd Katkow uznał, że ruski wiestnik musi się liczyć ze swoją bądź sobą bądź obyczajną publicznością. Dostałem ten rozdział bardzo dawno w osobnej książeczce. Przegapiłem go po prostu kartkując domy jego Dostojewskiego Stawroginowi. Już po historii z małą dziewczynką przyśnił się obraz, Lorena w obskurnym niemieckim hoteliku jako wizja złotego wieku ludzkości. I właśnie wtedy, przełudziwszy się z Arkadyjskiego snu niedoszły, Iwan Carewicz zobaczył kroszecznują toczku. Skojarzył ją natychmiast z maleńkim czerwonym pajączkiem na listku geranium w petersburskim pokoju tego popołudnia, gdy dłużyły mu się minuty oskok od komórki w której powiesiła się jedenastoletnia Matiosza. Złoty wiek i czerwony pajączek. W stawianiu przeklętych problemów Dostojewski nie gardził symbolicznym skrótem, ale oceniać go należy po ich upartym, okrutnym drążeniu. W tym był genialny. Istnieje szereg interpretacji samobójstwa Stawrogina. Wszystkie sprowadzają się w ostatecznym rozrachunku do jego absolutnej, nieodwołalnej samotności. Zamknięty całkowicie, samozatruwający się własną nienawiścią do świata i ludzi. Nigdy nikogo nie kochałem i nie umiem kochać. Eksperymentuję z sobą i innymi, by się przekonać, że nie ma wyjścia, że raczej są jedynie wyjścia głupie i iluzoryczne spowiedzi danej do przeczytania Tichonowi jest wyznanie, które jątrzy każdego samobójcę. Tak się nudziłem, że mógłbym się powiesić. A jeśli się nie powiesiłem, to dlatego, że ciągle jeszcze miałem nadzieję, jak przez całe życie. Nadzieje? Kierkegaard powiedziałby, że w takiej nadziei najchętniej uwija sobie gniazdo rozpacz. Śmiertelna choroba, czy diabeł, nazwy są bez znaczenia, polega na niemożności wybicia w murze otworów z wyjątkiem jednego, pogardy i nienawiści. Kawka twierdzi, że człowiek nie jest w stanie żyć bez ufności w coś niezniszczalnego w sobie samym. Bywa jednak na ogół nieświadomy owego niezniszczalnego jądra i jedyną z form tej nieświadomości jest wiara w Boga. A jeśli świadomie odrzuca się i niezniszczalne ja i Boga, pozostaje ostatnia karta samotności, duma. Zaśmiać się, wyzywająco na cały głos, żeby wszyscy usłyszeli. Tichon doskonale to rozumie, lecz popełnia błąd. Ostrzega Stawroginę, że odpowiedzią na śmiech ze świata może być śmiech świata. Stawrogin blednie, Tichon spostrzega się za późno, jak ryzykownie zagrał. Teraz wie na pewno, że Stawrogin odbierze sobie życie, by uniknąć ogłoszenia swej spowiedzi. Przeklęty psycholog wybucha Stawrogin i nie oglądając się za siebie wychodzi z klasztornej celi. Męką Stawrogina jest to, co dla Simon Weil stanowi główny walor samotności, szansa najwyższego stopnia uwagi. Stawrogin ukręcił z tej szansy pętlę na własną szyję, bo w przeciwieństwie do autorki świadomości nadprzyrodzonej nie znał i nie chciał znać innej świadomości poza przyrodzoną. Kirillow poczuwał się do obowiązku złożenia swoim samobójstwem świadectwa niewierze. Umarł jako pierwszy w historii świata człowiek odmawiający wymyślenia Boga, czyli w końcu kogoś lub coś tą śmiercią oskarżał. Stawrogin zrezygnował z publicznej spowiedzi i przed powieszeniem się nabazgrał na skrawku papieru nie oskarżać nikogo, ja sam. Ja, czyli sam. Nie ma w twórczości Dostojewskiego postaci z równą konsekwencją krok po kroku doprowadzonej do punktu zerowego. Jeżeli egzystuje ja, to jest wyłącznie nieustannym utwierdzeniem się w samotności. Jeżeli jest tym wyłącznie, to cóż w nas niezniszczalnego? Stawrogin wyciągnął swoje wnioski. Dostojewskiemu były one potrzebne do zaczęcia od zera sporu o istnienie Boga. 17 grudnia. Z Warszawy od Herberta jego Wiersze zebrane. Nie znałem ostatniego tomiku Herberta napis z pięknym prologiem. Jest to rozmowa życia z wiernością. Tak dla mnie przejmująca, że czytałem ją ze skurczem gardła. On. Praliśmy potem długie lata bandarze, teraz nikt nie płacze. Chrzęszczą w pudełku po zapałkach, guziki z żołnierskiego płaszcza. Chór. Wyrzuć pamiątki spal wspomnienia, I w nowe życia strumień wstąp. Jest tylko Ziemia. Jedna Ziemia i pory roku nad nią są. On. Płynę pod prąd, a oni ze mną. Nieubłaganie patrzą w oczy, uparcie szepczą słowa stare. Jemy nasz gorzki chleb rozpaczy. Nie ma tego miasta. Nagle życie. Świeci jeszcze, broni się wierność. Jak próchno w lesie, odpowiada życie. Puste miejsce, lecz wciąż ponad nim drży powietrze. Po tamtych głosach upiera się wierność. I przesłanie. Rów, w którym płynie mętna rzeka, nazywam Wisłą. Ciężko wyznać. Na taką miłość nas skazali, taką przebodli nas ojczyzną. Jak bardzo prolog Herberta spokrewniony jest z wierszem Miłosza w Warszawie. Przysięgałeś, że nigdy nie będziesz płaczką żałobną, ale serce to kamień, w którym jak owad zamknięta jest ciemna miłość najnieszczęśliwszej ziemi. Także w balladzie Miłosza, dedykowanej Andrzejewskiemu, słychać podobne tony, więc wciąż wierność, ciemna miłość, coś z Konrada, trudno powiedzieć, czy i jak długo choćby w szczątkach przetrwa. W każdym razie bystry kot wiedział, co robi w poprzednim wcieleniu, atakując na zajutrz po wojnie konradowską filozofię godności ludzkiej. Wielkie pijaństwo przed laty u Leibnsteina. Widzę, jakby to było wczoraj Herberta skaczącego do oczu Andrzejewskiemu, gniewnego, zaciekłego. Właśnie wierność, która rzuca wyzwanie miazdze życia. Cokolwiek się stanie z powieścią Andrzejewskiego, jakkolwiek będzie przyjęta po wszystkich amputacjach, jej tytułowi nikt nie odmówi celności i przenikliwości. 22 grudnia. 8 czerwca 1904 roku Czechow i Olga Knipper przyjechali po krótkim postoju w Berlinie do Badenweiler. Czechow poczuł się lepiej, pisał o tym w listach do siostry i znajomych, gorąco chwaląc swego nowego lekarza doktora Schürera. Planował wojaż do Włoch, niebawem opanował go niepokój, trzeba było na gwałt zmienić hotel. Chciał mieć balkon. Z balkonu obserwował godzinami krzątaninę przed urzędem pocztowym naprzeciwko. Żona zabierała go czasem na przejażdżki dorożką po okolicznych lasach. Pod koniec czerwca nadszedł ciężki, trzydniowy kryzys. 1 lipca wieczorem nagła poprawa. Czechow obudził się po północy, dusił się, zażądał lekarza. Nigdy dotąd mu się to nie zdarzało. Gdy zjawił się Schwerer, Czechow spojrzał na niego i wyszeptał. Tot, Położono mu lód na sercu, posłano po tlen. Szkoda fatygi, umrę zanim przyniosą tlen. Poprosił o kieliszek szampana, wypił kilka łyków, opadł na poduszki majacząc. Poszedł marynarz. Może do jego rozbieganych wagoni myśli wtargnęło dalekie echo wojny rosyjsko-japońskiej. Ocknął się, powiedział bardzo cicho. Umieram. Dodał jeszcze ciszej dla szwyryra i szturbe. Znowu opadł na poduszki. Umarł o świcie. Przekaz głosi, że w tym momencie duża ćmanoc nakrążyła z głośnym brzęczeniem dookoła żarówki. Zwłoki w trumnie cynkowej przywieziono do Moskwy wagonem towarowym z napisem Świeże Ostrygi. W tym samym czasie na dworzec moskiewski wjechały innym pociągiem zwłoki generała Kellera, poległego na wojnie. Powstał zamęt. Część przybyłych na pogrzeb Czechowa ruszyła za karawanem Kellera, dziwiąc się, że pisarza odprowadza na cmentarz orkiestra wojskowa. Kiedy wyjaśniło się nieporozumienie, nie powściągano chichotów, gorki. Za trumną Czechowa szło nie więcej niż sto osób. Pamiętam jeszcze dwóch adwokatów moskiewskich. O nowisieńkich półbutach i kolorowych krawatach rzekłbyś wybrali się na ślub. Jeden rozwodził się szeroko nad inteligencją psów, drugi wynosił pod niebiosa uroki swojej daczy. Dama w sukni koloru malwy pod koronkową parasolką powtarzała w kółko dojącego obok niej staruszka. Był taki milutki, tak inteligentny. Staruszek pokaszliwał sceptycznie. Dzień był upalny, nasycony kurzem. Na czele konduktu tęgi oficer policji posuwał się majestatycznie na spasionym białym koniu. Wszystko to było straszliwie wulgarne. Obrażało pamięć wielkiego i wrażliwego artysty. Była to po prostu ostatnia nowela Czechowa Śmierć i pogrzeb artysty. Gorkiemu przypadła w niej rola przysięgłego entuzjasty, lecz kiepskiego i niezbyt pojętnego czytelnika Czechowa. 24 grudnia. Miasto kompletnie już zeszpecone gwiazdkowymi wisiorami i bohomazami. Na szczęście w starej dzielnicy mogłem trochę połazić wśród kramików ze ślicznymi figurkami i akcesoriami do żłobków. Oglądałem z F w telewizji wybór prezydenta. Tym razem poszło gładko panom tudzież towarzyszom, posłom i senatorom. Śpieszyło się do stołu wigilijnego Habemus Leonem. Wykrzyknął F., co miało być aluzją do konklawe Witerbo. Dokładnie siedem wieków temu. 33 miesiące wlokły się witerbo kardynalskie boje z psią zajadłością, notuje kronikarz. Władze miejskie najpierw wstrzymały dostawę żywności świętemu kolegium, a gdy i to nie poskutkowało, zarządziły zdjęcie dachu nad salą elekcyjną. Iżby Duch Święty, który szparami do sali przecisnąć się nie może, zstąpił na czcigodnych ojców prosto z nieba. Kardynałowie nie dali jednak za wygraną, głosowali dalej nie zważając na spiekoty i deszcze. Takiej wytrwałości brak dzisiejszym potomkom XIII wiecznych elektorów wystarczy groźba popsutego Bożego Narodzenia. F. profesor filologii klasycznej poprosił niedawno o bezterminowy urlop uniwersytecki, skoro nie sposób nauczać inaczej, jak tylko Podlizując się młodym kontestatorom, lepsza senilna kontestacja kontestacji młodzieżowej w czterech ścianach własnej biblioteki. 28 grudnia N przysłał mi artykuł włoskiego tłumacza Achmatowej. W roku 1965 okazał się w pełnym włoskim miesięczniku wiersz Pasoliniego, quasi. Alla maniera del ahmatowa. Poetka rosyjska występuje w nim jako wróbel, un passero, śpiewający w epoce wielkiej rewolucji. Nic nie istnieje, jeśli nie mierzy się z tajemnicą. Jakież świadectwo mielibyśmy o wypadkach, gdyby nie śpiewał przed nimi i po nich wróbel swą pieśń lekką i surową tłumacz zaproszony w czasie pobytu w Rosji na Czajdach Achmatowej przełożył jej i obecnym ten wiersz na żywo. Zapanowała cisza. Powtarzano jedynie z osłupieniem i oburzeniem słówko Worobiej, Worobiej. Włoski soku rewolucji nie został należycie doceniony w kruchym gnieździe rosyjskiego wróbla rewolucji. Równocześnie Poczta przyniosła paryski wiestnik z nieznanym czterowierszem w wplecionym do jej słowa o Puszkinie, ale bez podania autora. Zamienia nie budziecie w atwiecie Możecie poka spokojno spać. Siła, prawo, tylko wasi dzieci zamienia was budut. Praklinaci. 1972. 1 stycznia 1972. Ulice osmalone i zaśmiecone po noworocznej kanonadzie rac, fajerwerków, bomb, petard do trzeciej nad ranem Neapoltonu w kłębach dymu Jutrzejsze gazety podadzą liczbę rannych i może zabitych. Włosi lekceważą podskórnie polityka, ale kochają się w pirotechnice. To coś znaczy we współczesnym świecie niekoniecznie coś zabawnego. Wstąpił F, zostawił list na arkusiku papieru z nagłówkiem Buonanno, Anno fragment Republiki Platona. Gdy jakikolwiek naród, trawiony pragnieniem wolności, ma na swym czele podczaszych, którzy mu dolewają ile zechce i ile wlezie aż do upicia, bywa, że jeśli rządzący opierają się żądaniem coraz bardziej wymagających poddanych, są ogłaszani tyranami. I bywa również, że kto okazuje posłuch przełożonym, uchodzi za człowieka bez charakteru za służalca, że wystraszony ojciec traktuje syna jak równego sobie i przestaje być szanowany, że nauczyciel nie śmie czynić wymówek uczniom i jest przedmiotem ich drwin, że młodzi domagają się tych samych praw i względów co starzy, ci zaś, by nie posądzono ich o nadmierną surowość, przyznają słuszność młodym. W tym klimacie wolności w imię tejże wolności nie dba się o szacunek ni o poważanie dla nikogo. Pośród takiego rozpasania rodzi się i rozwija zatruta roślina tyrania. Maison Lafitte, 5 stycznia. Wytykano doktorowi Żywago nadmierne operowanie z biegiem okoliczności, krzyżowanie losów ludzkich na ogromnej przecież scenie z dozynwolturą, która obraża poczucie realizmu. Ale często co nam wydaje się tylko dowolną grą przypadków i koincydencją, jest w rzeczywistości tajemnym językiem spełniającej się wolno i nieuchronnie tragedii. Z listów Cwietajewo widać, że marzyła na emigracji o spotkaniu z Pasternakiem. Najzupełniej no nieoczekiwanie odbyło się w Paryżu w roku 1935. Cwietajewa nazwała je później niespotkaniem. Pasternak był wystraszony, prawie nieobecny. Nie pożegnał się z nią nawet przed odlotem do Moskwy. Po prostu wyszedł raz po papierosy i znikł. Zanim znikł, zdążyła go zapytać, co sądzi o jej zamiarze powrotu z rodziną do Rosji. Odpowiedział wymijająco, nie namawiał i nie odradzał. Być może nie rozumiała, że w owych czasach już taka nieodpowiedź była odpowiedzią. Wróciła w roku 1939. Nic nie wiemy o jej ostatnich chwilach. Pisałem w moim dzienniku. Coś jednak wiemy, twierdzi J. Powołując się na swoją rozmowę z Paustowskim w Paryżu. Po wybuchu wojny rosyjsko-niemieckiej ewakuowano ją z synem do Republiki Tatarskiej, do małego miasteczka Jełobuga nad Kamą. Przed wyjazdem z Moskwy potrzebny był jej sznur do obwiązania sfatygowanej walizki. Dostała go od Pasternaka. W jej łabudze czuła się zagubiona, darem nie starała się o pomoc lub zajęcie. Mąż przepadł w więzieniu, córka również za kratami. Ciągły niepokój o syna. Ratunkiem byłoby przeniesienie się do kazania, gdzie skierowano większość ewakuowanych pisarzy. Paustowskiemu nie udało się przeforsować jej prośby na zebraniu kazańskiej organizacji pisarskiej. Po latach mówił o tym z akcentem bólu i jakby winy w głosie. Powiesiła się, zatarasowawszy drzwi, gdy syna i gospodyni nie było w domu. To wszystko. I słowa z wiersza Pasternaka nad jej grobem. W małczani twojego uchoda uprek niewyskazany jest. Dziennik pisany nocą. Taśma szósta, koniec ścieżki pierwszej. Dziennik pisany nocą. Taśma szósta, ścieżka druga. Dziewiąty stycznia. Trzeci tom esejów, artykułów i listów Orwella. Nie wiedziałem, że to Gleb Striów zwrócił mimo woli Orwellowi uwagę na powieść Zemiatina My. Dziękując za książkę o rosyjskiej literaturze porewolucyjnej, Orwell dopytywał Striuwego w liście z roku 1944 właśnie o Zemiatina, gdyż jak sam robię notatki do podobnej powieści i może prędzej czy później ją napiszę. Zapewne jest list do Eliota, jako dyrektora wydawnictwa Faber, dołączony do manuskryptu Animal Farm z tegoż roku. Czy folwark zwierzęcy po odrzuceniu przez innych wydawców miałby szansę u Fabera? Orwell uprzedzał przy tym z góry, że nie zgodzi się na żadne zmiany i poprawki, zwłaszcza na wysuniętą już parokrotnie kretyńską sugestię, Poszukania dla bolszewików jakichś godniejszych niż świnie zwierząt. Eliot też wolał nie ryzykować wydania książeczki, której sądzone było w niedalekiej przyszłości przekroczyć jedynie po angielsku milion egzemplarzy. 17 stycznia. W próbach świadectwa strzeleckiego, spisanych dopiero teraz. W refleksjach o latach okupacji niemieckiej uderzają zdania. W etyce chrześcijańskiej widzieliśmy podczas wojny jedną z sił nadających ludziom moc oporu wobec nakazów i porywów wszelkich ziemskich namiastek Boga, wszelkich współczesnych lewiatanów obiecujących w zamian za posłuszeństwo ukojenie poczuciem wspólnoty. Chrześcijaństwo stało w poprzek samoubustwianiu partii, państwa, narodów, poprzek etykom zmilitaryzowanych kolektywów. Był szkołą odpowiedzialności za własne indywidualne życie, a zatem odmowa uznania historii za instancję naczelną. Ciekawe, że do analogicznych rozmyśleń doprowadziła Strzeleckiego analiza stalinizmu w tekście ogłoszonym niegdyś w twórczości. Chodziła tam o Wskazanie, jak sankcjonowano bezprawie i gwałt teorią natury ludzkiej podporządkowanej partii. U marksisty z nieco młodszego pokolenia filozofa praskiego Koszika sprawa pozostawiona jest jeszcze jaśniej. Władza przekształca się niemal automatycznie w wszechwładzę, jeśli znajduje oparcie w przekonaniu o bezgranicznej plastyczności natury ludzkiej. Pod tym względem trzeźwiej i ostrożniej patrzył na świat i człowieka Machiavelli niż krytykujący go z opozycji marksistowskich Gramsci. Ale są to resztki smutnych obrachunków los ultimos podrygos komunizmu jako samopożerającej się ideologii. Praktykę ustalił Stalin i obowiązuje ona, choć w znacznie złagodzonej formie po dzień dzisiejszy. Orłow opisuje znamienny epizod z 1936 roku, pułkownik NKWD, któremu Zlecono przygotowanie kamieniewa do procesu. Zjawił się u Stalina z wiadomością, że więzień nie kapituluje. Stalin uśmiechnął się ironicznie. Mironow, powiedz mi, ile waży państwo? Nie wiem, wybąkał zdumiony Mironow. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Państwo, upierał się Stalin. Ze wszystkimi swoimi fabrykami i maszynami ze swoją armią i flotą. Jozef Wissarionowicz. Cyfry chyba astronomiczne. Widzisz, milionów, a ty mi tu opowiadasz, że jeden człowiek potrafi się oprzeć naciskowi takiej astronomicznej wagi. Wracaj do roboty. Nie pokazuj mi się na oczy bez podpisanego przez Kamieniewa przyznania się do wszystkich oskarżeń. Tyle zostało z ideologii. Astronomiczny ciężar państwa które według pierwotnych projektów miało stopniowo obumrzeć i ugniatany przez nie człowiek, któremu zapowiadano przeskok do królestwa wolności. Stąd gorączkowo odgrzebywanie starych prawd, śmiesznych przeżytków wyrzuconych swego czasu na śmietnik historii. Dysydenci sowieccy nie wstydzą się słowa dusza. Strzelecki nie bez kozery wspomina dzisiaj okupacyjną ucieczkę do etyki chrześcijańskiej przed wszelkimi współczesnymi lewiatanami. 18 stycznia. Telefon do R z Rzymu. Umarł Nicola Ciaromonte. Drugi po dziesięciu latach zawał. Nawet nie w domu, w gmachu radia, gdzie nagrywał jakąś pogadankę. Powiedzieć, że straciłem dobrego i wiernego przyjaciela, to za mało. Nie widywaliśmy się ostatnio zbyt często, ale wystarczała mi sama myśl, że bardzo blisko jest ktoś taki jak on. Wspaniały człowiek. Ciężko będzie bez niego we Włoszech. Ciężko i pusto. Prócz bólu uczucie osobistego zagrożenia. 19 stycznia. Poznałem go w roku 1956, gdy z Silonem założył Tempo Prezente. O sobie mówił niechętnie, słyszałem już jednak o nim sporo od innych. Na początku lat 30. zdecydował się wyjechać z Włoch. W środowisku emigracji antyfaszystowskiej w Paryżu zetknął się z człowiekiem, którego do końca życia uważał za swego mistrza. Tym mistrzem był Andrea Kafi, Urodzony w Petersburgu, syn Włocha i Rosjanki, międrzewik, więziony w Moskwie, Wkrótce po rewolucji, samotny wędrowiec i nie zanadto do pisania skory erudyta w stylu naszego hostowca. Nikola nauczył się od niego szacunku dla socjalizmu wolnościowego, wstrętu do uroszczeń władzy i państwa i tak wysokiego pojęcia o przyjaźni, że przypominało reguły komun czy sekt religijnych. Bił się w Hiszpanii w eskadrze Malro poklęsty republikańskiej wrócił do Francji. Musiał z niej niebawem uchodzić, ścigany przez Niemców. W Algierze znalazł bratnią duszę Alberta Kami. Wyjechał do Ameryki w 1941 roku, spędził tam 6 lat, ucząc w szkołach literatury angielskiej, współpracując z Politics i Partisan Review. Znowu mógł pisać i drukować. Minęło dość dużo czasu od jego rzeczy ogłaszanych w paryskiej Giustizia e Liberta, braci Rosselli. Każda nowa rozmowa, każdy nowy esej, każda nawet drobna nota polityczna lub recenzja teatralna ukazywały mi pisarza niezwykłego we Włoszech, kraju tradycyjnych laterati, wirtuozów zgrabnego i błahego czernienia papieru na usługach bieżących mód intelektualnych pisać tak, by zdanie było przekazem nie tylko jasnej i swobodnej myśli, lecz nieustannego napięcia moralnego, by w słowie żył całym sobą, kto wypowiada je jako swoją długą, odważną i cierpianą prawdę. To pociągało mnie zawsze. I tak pisał Nikola. Nie dał się nigdy uwikłać w sieci wielkich systemów i generalnych interpretacji. Odnosił się z nieufnością do sztuczek dialektycznych kaleczących życie i do cieni ideologicznych zasłaniających rzeczywistość. Gardził psychologizmem i historycyzmem, interesował go konkretny człowiek w obliczu konkretnych wydarzeń, po tołstojowsku zdolny do sądu etycznego i równocześnie świadomy czegoś poza nim nieprzeniknionego. Ten humanizm ograniczony jakże miał wywoływać szerszy odzew w świecie opętanym retoryką fałszywej ideologii uniwersalnych w klimacie hipokryzji pół na pół przemieszanych z fanatyzmem w konsumpcyjnej cywilizacji, oschłości serc i jałowości umysłów. Nikola zdawał sobie coraz ostrzej sprawę ze swego osamotnienia. Ostatnią książkę zatytułował Credere enon credere. W co wierzyć, w co nie wierzyć. Nasz wiek nie jest wiekiem wiary, ale nie jest też wiekiem niewiary. Jest wiekiem złej wiary, wierzeń podtrzymywanych siłą z braku innych, prawdziwych. Jakie lekarstwo na Malafede, straszną chorobę naszych czasów. Szukał tego lekarstwa w sposób rozpaczliwy. On ateista albo co najmniej agnostyk. Wyznał kiedyś, jest równie trudno wierzyć w Boga, jak w Niego nie wierzyć. W kwietniu bodaj zeszłego roku przyjechał z wizytą do Lafit. Dawno już chciał zobaczyć, jak się tu żyje i pracuje. Odprowadziłem go na dworzec, wsiadając do pociągu, nachylił się nagle do mnie i szepnął, zazdroszczę wam. W ustach Nikoli, pesymisty przekonanego, że wyłącznie na wschodzie próbuje się jeszcze walczyć o wartość egzystencji ludzkiej, nasz dialog o Sołżenicy nie w kulturze, miało to bardzo określony wydźwięk. 20 stycznia. Mądry Zamiatin pisał na zajutrz po rewolucji, że wszystkie religie przechodzą w swoim rozwoju przez trzy stadia. Profetyczne, apostolskie i kościelne. W ostatnim, czyli kościelnym stadium chrześcijanie zwyciężyli na planie ziemskim. I jak wszyscy zwycięzcy zaczęli uprawiać zbawianie przymusowe ogniem, mieczem, więzieniem. Chrystus stał się wielkim inkwizytorem. To rok 1919. Kaffi nie znał przypuszczalnie listu Zamiatina, ale i on w tym samym mniej więcej czasie zauważył, że religia rewolucji porzuciła il socjalizmo libertario, by szybko wkroczyć we własne ziemskie stadium kościelne. Zastanawiająca jest naturalność, z jaką mówi się obecnie o socjalizmie despotycznym dając do zrozumienia nierzadko z obojętnym wzruszeniem ramion, że wolnościowy spoczął na cmentarzu pobożnych życzeń. Za dwanaście lat wybije rok orwellowski. Codzienny przymus jest wieczystym zbawieniem. Ślepy posłuch jest autentyczną wolnością. Neapol dziewiąty lutego. Gombrowicz, zapytany w ostatnim wywiadzie, jacy pisarze najbardziej na niego wpłynęli, wymienił z literatury rosyjskiej jedynego dostojewskiego. W dzienniku znajduje dyskusję z młodymi przyjaciółmi argentyńskimi na temat zbrodni i kary. Pogląd Gombrowicza: W zbrodni i karze nie rozgrywa się dramat sumienia w klasycznym, indywidualistycznym tego słowa znaczeniu. Raskolnikow nie przeżywa wyrzutów sumienia. Z epilogu powieści wynika wyraźnie, że wyrzuca sobie tylko to, iż mu się nie udało. Jakaż zatem siła w braku sumienia popchnęła go do kapitulacji przed policją. System. System odbić prawie zwierciadlanych. Raskolnikow nie jest sam, żyje wśród ludzi, jego własne sumienie milczy, natomiast... Nie da się tego samego powiedzieć o cudzych sumieniach. Gdyby dowiedzieli się inni, potępiliby go jako zbrodniarza. Raskolnikow jest dla siebie samego mgławicą, a mgławicy wszystko wolno. Wie jednak, że inni widzą go wyraziściej, ostrzej choć powierzchowniej i że dla nich byłby prawdopodobnie zbrodniarzem. Zaczyna się w nim krystalizować poczucie winy. Widzi już teraz po trosze siebie oczami innych i trochę już jako zbrodniarza przekazuje myślowo ten obraz otoczeniu stamtąd. Wraca spotęgowane odbicie i potępienie. Ale czy to własne sumienie Raskolnikowa? Skądże znowu to szczególne sumienie powstające i wzmagające się między ludźmi w systemie odbić? Stopniowo w miarę narastania pozbrodniego, jego złego samopoczucia Raskolnikow przyznaje się do błędu i przystaje na ów sąd zwierciadlany. Dla Gombrowicza sumienie Raskolnikowa przejawia się w jednym, w poddaniu się temu sztucznemu, międzyludzkiemu, zwierciadlanemu sumieniu, jak gdyby ono było jego prawowitym sumieniem. Raskolnikow wypełnia nakaz z obcowania ludzkiego poczęty, nie pytając, czy jest on. Sprawiedliwy. Przewód bardzo zręczny, coś w rodzaju błyskawicznego mata w paru posunięciach i o tyle ciekawy, że widać jak Gąbrowicz dopasowywał ulubionych pisarzy do swojego międzyludzkiego kościoła, bo poskrobać nieco, a okazuje się, że Gąbrowiczowska rekonstrukcja jest drastycznym zredukowaniem Dostojewskiego. Na pozór nie można jej nic zarzucić. To właśnie powoduje, że śledzimy ją jak precyzyjną i sprawną grę. Istotnie w epilogu powieści Raskolnikow upatrywał zbrodnie jedynie w tym, że nie wytrzymał i że dobrowolnie zgłosił swą winę. Upewniał też siebie w duchu o własnym spokojnym sumieniu, nie pojmując czemu między nim a ludźmi rozwarła się nieprzebyta otchłań. Do tego punktu wszystko się zgadza. Raskolnikow jest mgławicą. Nakaz z obcowania ludzkiego poczęty zostanie mu wpojony przez otoczenie. Ale Dostojewski podkreśla równocześnie, że jego bohater żył na katordze jak gdyby ze spuszczonym wzrokiem i wyczuwał w sobie i w swych przekonaniach głęboki fałsz. Była to zapowiedź przyszłego zmartwychwstania, przyszłego nowego poglądu na życie. Kilka stronic dalej, tuż przed definitywną kropką, trzy najważniejsze zdania. Zamiast dialektyki przyszło życie i w świadomości musiało się wypracować coś zupełnie innego. Pod poduszką Raskolnikowa leżała Ewangelia. Wziął ją odruchowo. Cóż to za dialektyka? Oczywiście ta, która w intencji Dostojewskiego uczyniła z Raskolnikowa zbrodniarza logicznego i długo nieskruszonego. Lecz i ta, która według Gombrowicza zmusiła go w końcu do ugięcia się przed sądem zwierciadlanym, przed sztucznym sumieniem międzyludzkim. Gdyby więc, jak chce w praktyce Gombrowicz, poprzestać na Raskolnikowi, Widzącym siebie najpierw własnymi oczymi, a potem oczami innych, zbrodnia i kara byłaby tylko powieścią o normach współżycia społecznego, historią adaptacji przestępcy do kodeksów postępowania przyjętych przez zbiorowość. Rzecz jasna, tak nie jest. Raskolnikow nad człowiek, uniżony, dojrzewa stopniowo do spojrzenia na siebie oczami Boga. Idzie tu nie nawet o dosłowność nawrócenia, które dostojewski szkicuje w trzech zaledwie